Niech będzie pochwalony Pan Jezus Chrystus. Amen. Ostatnio się zastanawiałem nad tym słowem. Wielokrotnie słyszymy pewne skróty. Niech będzie pochwalony i tak dalej, tak dalej. Tak mało ludzi zapomina, co te słowa tak naprawdę znaczą. I co wyrażają, jakie emocje, jakie coś co jest w głębi naszego serca. Nazywam się Jacek Miński, jestem ze Zborów w przywożę wam pozdrowienia z Kościerzyny. Przedstawiam się dlatego, że wielu z was nie znam. E, wielu z was jest tutaj e, na pewno też przejazdem, przyjechała, by troszeczkę wypocząć nad morzem. I na pewno tych osób e, też e, nie znam. Kiedy tutaj siedem sobie myślałem, o, pewnie mnie będzie niewiele osób. Mało, bo zazwyczaj to jest sezon urlopowy, się okazuje, że wiele ludzi przyjeżdża jednak nad morze i chce ten czas, jakim jest niedziela, też spędzić przy Bogu. Słyszałem yy, i jechaliśmy tutaj w radiu, dzieci zastanawiają się nad tym, co znaczy słowo niedziela. I właściwie pani powiedziała, że niedziela to znaczy, dlatego taka jest nazwa, ponieważ nic się nie dzieje tego jest niedziela później jest poniedziałek, wtorek i tak dalej w języku rosyjskim jest Vaskrysienie a Vaskrysienie oznacza zmartwychwstanie a w języku włoskim nie powiem jak to jest natomiast powiem jakie jest znaczenie to jest Dzień Pana i e, dlatego fajnie jest ten dzień poświęcić mimo urlopu też Bogu bardzo lubię miasto Wejherowo wychowywałem się tutaj przez 15 ponad lat mieszkałem na osiedlu Kaszubskim z niektórymi z was znam się jeszcze z czasów kiedy nie byłem chrześcijaninem i wy nie byliście chrześcijanami i zawsze kiedy przyjeżdżamy tutaj odwiedzić rodzinę, chodzimy po Wejcherowie i zazdrościmy wam wielu rzeczy macie przepiękny park wczoraj chodziliśmy po tym parku naprawdę cudowne miejsce do tego by troszeczkę się zatrzymać, odpocząć, pomyśleć. Macie fantastyczny kościół. Kościół, który się rozwija. Chwała Bogu. Dzisiaj chcę zacząć takim pytaniem. I wiem, zazwyczaj jest tak, że kiedy człowiek, który staje za kazalnicą, zadaje takie pytanie, to wszyscy myślą no, teraz pewnie ma jakiś haczyk i na coś chce nas złapać. Najlepiej się w ogóle nie odezwać, wtedy nie będzie plamy, prawda? Ale zaręczam, że każda wasza odpowiedź będzie dobra. Kiedy y, jesteśmy narodem, jesteśmy ludźmi, którzy żyją w takim troszeczkę takiej fałszywej skromności, można powiedzieć. Bo kiedy spotykamy Naszych przyjaciół, naszej rodziny Zaczynamy mówić o Bogu Mówimy o pewności tego Że kiedyś Bóg nas weźmie do siebie O pewności zbawienia, prawda? O pewności miejscu, do którego się udajemy Co jest naszą ojczyzną I jak to jest postrzegane zazwyczaj Jako wyraz pewnej pychy, prawda? Wielokrotnie się z tym na pewno spotkaliście Ale kiedy ktoś przyjdzie do Was Zaczynamy mówić o życiu wiecznym I zadaje pytanie Cóż mogę zrobić, żeby to życie mieć? To, co Mu odpowiadamy? Kujsa. Uwierz Pana Jezusa. Pana Jezusa. Uwierz Pana Jezusa. Co, co jeszcze mówiłeś? Pokutuj. Pokutuj. Musisz się nawrócić, prawda? Musisz zrobić to, tamto i to. Mamy taki swój, jak gdyby, obraz tego, co każdy człowiek powinien zrobić, aby być zbawionym, aby dostąpić wieczności. I zadziwia mnie postawa Pana Jezusa, bo on wielokrotnie też tak się wypowiadał, ale kiedyś pewien człowiek go spytał, co mam zrobić, żeby mieć życie wieczne. Co mam zrobić? I czytamy o tym w Ewangelii Świętego Łukasza, 10 rozdział. Bardzo fajna strona, cztery jedynki. 1111 Wiersz 25, pewien uczony w zakonie. Zazwyczaj do Jezusa przychodzili ludzie, którzy wiedzieli, jaka powinna być odpowiedź. Oni mieli swój system odpowiedzi na każde pytanie. Zazwyczaj długo się zastanawialiście, zawsze mam przed oczami gdzieś taki obraz rabiego, który, do którego ktoś przychodzi i mówi, rabi, Odpowiedz mi na pytanie. robi myśli, myśli w końcu mówi jedną sentencję, która jest właściwa. I taki uczony wie, co ma odpowiedzieć. I ten uczony zadaje pytanie Panu Jezusowi, aby go na czymś chwycić. Zazwyczaj tak zadawali pytania. I on stanął przed Panem Jezusem i wystawiając go na próbę, rzekł, nauczycielu, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego to jest zaskakująca odpowiedź Pana Jezusa On nie mówi nawrócić się musisz On nie mówi nawet o tym, że musimy pokutować owszem to jest ważne ale Pan Jezus mówi tak zadając pytanie odpowiada temu człowiekowi a co jest napisane w zakonie co napisano w zakonie jak czytasz a ten odpowiadając rzekł będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego z całej duszy swojej i z całej myśli swojej i z całej siły swojej a bliźniego swego jak siebie samego rzekł mu więc dobrze odpowiedziałeś czym to a będziesz żył jaka prosta i krótka odpowiedź sednem tego byśmy mogli na wieki być z Bogiem jest nasza miłość do Boga. I nic więcej. Ale wszystko, co z tego wynika, to jest pochodna tej miłości. Bo kiedy kogoś kochamy, to chcemy dla niego jak najlepiej. Bo kiedy zakochujemy się w Bogu, to nie czynimy czegoś, co jest jemu niemiłe, co jego rani. Bo kiedy zakochujemy się w Bogu, jesteśmy pełni zachwytu kiedy mężczyzna, a mogę to dzisiaj powiedzieć, bo jestem mężem jednej żony, poznaje swoją żonę i jest w zachwycie. I myślę, że każdy z Was, Panowie, tutaj po... przytaknie mi. Jest pełen zachwytu. Mówi dobre i miłe rzeczy. Prawda? O tej osobie. Amen? Stara się mówić do tej osoby mile. Różnie to czasem wychodzi. Mm. <laughs> dlatego, że jesteśmy tylko mężczyznami. Czy aż. <laughs> Ale okazujemy swoją miłość do tej osoby. I Bóg pragnie, chociaż zna nasze serca, abyśmy Jemu swoją miłość okazywali. I teraz dlaczego właściwie, czy co znaczy kochać Boga. Pan Jezus tutaj mówi z całej, z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej i z całej siły swojej, a bliźniego swego siebie samego. Z całej siły swojej, z całej myśli swojej, z całego serca swego. Wszystko co jest określone i co określa człowieka jego ciało, jego duch jego dusza, jego serce wszystko powinno kochać Boga i nie musimy robić tego czy tamtego aby pokazać Bogu że Go kochamy bo tak naprawdę Bóg o tym wie ale Bóg pragnie, abyśmy, aby nasze, nasza miłość wyjawiała się On też w uczynkach. I teraz pytanie, jak to zrobić? Czasem to brzmi tak bardzo zagmatwanie. prawda? Mamy kochać Boga, ale jak Mu okazać miłość? Przecież On dobrze wie. Czasem można powiedzieć... Nie będę rzadko mówił mojej żonie, że ją kocham, no bo przecież ona o tym wie, prawda? Nie będę moim dzieciom mówił o tym, że ją kochał, dlatego że one o tym wiedzą. Czy tak jest? Przecież sami pragniemy tego, żeby nasze dziecko do nas przybiegło, przytuliło się, powiedziało tato, kocham cię. To są najfajniejsze chwile w życiu ojca, kiedy jego dziecko może przybiec do niego, przytulić się, powiedzieć, Tato, kocham Cię. A jeszcze fajniej jest, gdy to dziecko ma już nawet kilkanaście lat. Potrafi przywiec, przytulić się do Ojca i powiedzieć Tato, kocham Cię. Przecież ja wiem dobrze, że moje dziecko mnie kocha, a jak bardzo miło mi jest, kiedy ono przyjdzie i mi o tym powie. W jaki sposób jeszcze możemy wyrazić miłość naszą do, Bogu, do Boga? Czy tylko przez słowa? Czy tylko przez słowa możemy to zrobić? Otóż w dalszym toku tej rozmowy, która się odbywa między uczonym a Jezusem, ten uczony zadaje pytanie, kto jest bliźnim moim? I dzisiaj chcę powiedzieć wam, że naszą miłość do Boga możemy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 gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, przeszedł mimo. Pewny Samarytanin zaś, podróżując tędy, podjechał do niego i łżawszy, ulitował się nad nim i podszedłszy, opatrzył rany jego. I zalewając je oliwą i winem, po czym e, wsadził go na swoje bydło, zawiózł do gospody i opiekował się nim. A na dobył robił dwa denary, dał je gospodarzowi i rzekł, opiekuj się,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 czy też przechodzi lewita. W dzisiejszych czasach może być, można powiedzieć ktoś, kto służył świątyni. Może to jest lider uwielbienia. Może to jest muzyk, który prowadzi uwielbienie. Może to jest jakaś inna służba w kościele. I takie osoby przechodzą obok tego Samarytanina i myślą, że są tak bardzo wysoko postawieni w kościele, że nie muszą jemu pomóc. czyż są inni. A Pan Jezus mówi o to, człowiek który z pochodzenia był samarytaninem człowiek, który nie miał jakichkolwiek korzeni w tej ziemi który został sprowadzony samarytanie zostali sprowadzani przez króla perskiego w zamian za Izrael i osiedleni w Izraelu w Samarii i tam oddawali cześć różnym Bogom a później nauczono ich też oddawania czci Bogu temu najwyższemu i efektem było pomieszanie wszystkiego i ten człowiek, który był tak naprawdę z którym Żydzi nie przystępowali tak czytamy w rozmowie z Samarytanką staje i nie jest obojętny nie jest obojętny swojemu bliźniemu ale wie co to znaczy kochać bliźniego i kochać swojego Boga zajmuje się nim, lecz go Jego przyszłości. Dlaczego właśnie w ten sposób powinniśmy też Bogu okazywać naszą ludność? Chciałbym, byśmy mogli otworzyć Ewangelię Świętego Mateusza. Siódmy rozdział, przepraszam, 21 wiersz.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 Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim, w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? Wtedy im powie, nigdy Was nie znałem, się precz ode mnie, Wy, którzy czynicie bezprawie. Jakie to bezprawie oni czynili? W Ewangelii Mateusza dalej, 25 rozdział, otwórzmy bardzo proszę. Od 31 rozdziału czytamy, jak Pan Jezus opowiada o Synu, o dniu sądu. I mówi, gdy 31 wiersz, a gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały. To jest 25 rozdział Ewangelii Mateusza, 31 wiersz.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 i przyjęliśmy Cię albo nagim i przyodzieliśmy Cię i kiedy widzieliśmy Cię chorym albo w więzieniu przychodziliśmy do Ciebie a król odpowiadając powie im, za powiadam wam cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci mnie uczyniliście wtedy powie im, tym po lewicy idźcie precz ode mnie przekręci w, w ogień wieczny zgotowany diabłu i jego aniołom to mój syn. Domaga się ojca. Albowiem łaknąłem, a nie daliście mi jeść, pragnąłem, a nie daliście mi pić. Byłem przychodniem, a nie przyjęliście mnie magim, a nie, a nie przyodzialiście mnie chorym i w więzieniu i nie odwiedzaliście mnie. Wtedy i oni mu odpowiedzą, Panie, kiedy widzieliśmy Cię? Właśnie takim... Albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu i nie usłużyliśmy ci. Wtedy im odpowie tymi słowy, zaprawdę powiadam wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych. Mnie nie uczyniliście i odejdą ci na kaść wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. To nie ma mowy o tym, że my coś musimy robić. To jest mowa o ludziach, którzy kochają innych ludzi. I którzy w innych ludziach widzą Boga którzy swoją służbę pojmują w ten właśnie sposób. Kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją, swoją duszą, wszystkim, co mam. I kiedy spotykam potrzebującego brata i siostrę albo kogokolwiek innego, to staram mu się najlepiej pomóc, jak tylko potrafię. W tym właśnie się objawia nasza miłość do Boga. Właśnie w tym objawia się nasza miłość. Do nas samych nawet. Do bliźniego. Pan Jezus mówi w Ewangelii Jana, 15 rozdziale, 13 wierszu Nie ma większej miłości na tę, kiedy ktoś oddaje życie swoje za przyjaciół. A Ewangelia Jana, 3 rozdział, 16 wiersz. Co mówi? Znamy to chyba wszyscy na pamięć. My, może Bóg nie potrzebuje dowodów naszej miłości, chociaż my potrzebujemy dowodów Jego miłości. I On ten dowód dał, prawda? Nie musiał, ale dał. Bo Słowo Boże mówi, albowiem tak Bóg umiłował świat, że swojego Syna Jednorodzonego dał. Aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Nie zginął, ale miał życie wieczne. A bowiem tak Bóg umiłował świat, a bowiem tak Bóg umiłował mnie i Ciebie. Więc nie ma większej miłości nad tym, kiedy oddajemy swoje życie za innych. Moja żona, ja myślę, każdy tato, tutaj, każda mama potrzebują pokazania miłości swoich dzieci, ale potrzebują też tą miłość im dawać i im ukazywać. Bóg zna nasze serca. Dlatego możemy być pastorami, możemy być starszymi zboru, możemy być liderami uwielbienia, możemy pełnić naprawdę szczytne stanowiska. Ale co mówi apostoł Paweł w liście do Koryntian? Jeżeli miłości nie mam, jestem jak cymbał. To jest takie fajne słowo, cymbał. Kiedyś tak się mówiło do dzieci, które nie chciały się uczyć. Ty cymbale. Jestem jak cymbał i do tego dźwięczący, jeszcze brzmiący. Taki jestem. Pożałowania godny jeżeli miłości nie mam. Jeżeli miłości nie mam. mówił innymi językami a miłości bym nie miał jestem niczym Bóg jest miłością i dzisiaj może takie niemęskie słowo zazwyczaj miłość to się kojarzy, że o frajerzy mówią o miłości ale ja dzisiaj mówię o takiej do mężczyzn mówię o takiej męskiej miłości do Boga o męskiej przyjaźni z Bogiem Możemy ją wyrażać właśnie w taki sposób, aby kochać bliźnich swoich, aby powierzać im swoje, za nich swoje życie. Po tym poznaliśmy miłość. List pierwszy, pierwszy list świętego Jana trzeci rozdział, 16. wieczór po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje i my winniśmy życie oddawać za brać. dlatego kochani jesteście fantastycznym kościołem ale myślę, że was, wasz pastor i Bóg nas prowadzi nas wszystkich nie w tym kierunku, abyśmy spoczęli na laurach ale byśmy byli gotowi oddać życie za naszych bliskich, za naszych przyjaciół, za naszych braci. I dzisiaj do tego chcę Was zachęcić. Ojcze, tak bardzo jesteśmy wdzięczni za ten obraz, którego, który widzimy w Twoim Słowie, który przedstawia nam Ciebie jako kochającego Ojca. I który nie tylko mówi o miłości, ale który okazuje tę miłość. Który w wielu, w wielu, różnych sposobach i w różnych sytuacjach objawił tę miłość do ludzkości, ale najbardziej tam na krzyżu Kolgoty, gdzie Twój Syn Pan nie za nas cierpiał, aby nas ratować z naszym nędzy z naszej słabości, z naszej niemocy. Dziękujemy Tobie za Twoją wielką miłość, Pani. Chcemy się uczyć od Ciebie. Tak jak Twoje słowo mówi, jeśli ktoś twierdzi, że zna Ciebie, a nie miłuje brata, to kłamie. Nie trzyma się prawdy. Jeśli chodzimy w światłości, tak jak Ty jesteś, Pani, w światłości, wtedy prawdziwie mamy z Tobą społeczność. Kiedy odzwierciedlamy Twoją światłość, a nie naszą ciemność i tak bardzo dzisiaj też chcemy prosić Ciebie abyśmy zachęceni tym Słowem mieli od Ciebie łaskę i pomoc każdego dnia i miłować Ciebie Panie modląc się do Ciebie spędzając z Tobą czas szukając Twojej woli i posłusznie pełniąc ją widząc też Ciebie Panie w innych ludziach Póki mamy czas, Panie, czynić dobrze wszystkim, szczególnie tym, którzy są w wierze, ale też innym na zewnątrz. Dostrzegać ich potrzeby, dostrzegać ich troski, ich problemy i nie być obojętnymi. Ale wyciągać do nich rękę, Panie, poświęcać nasze życie za nich, być gotowymi zrezygnować z różnych przyjemności, zrezygnować z jakichś rzeczy, które nie są nam po drodze, nie są nam na rękę aby okazać miłość aby Ciebie też w ten sposób uwielbić aby też w ten sposób im o Tobie zaświadczyć Panie też daj nam pamiętać o tym jak wielka jest nagroda dla tych, którzy Ci wiernie służą tak jak powiedziałeś o tym dniu sądu do tych, którzy Cię zlekceważyli i do tych, którzy Cię nie przyjęli nie odwiedzili tak też powiedziałeś do tych, którzy to uczynili tej wielkiej nagrodzie, która oczekuje wszystkich tych, którzy w Twoim imieniu miłują. Pomóż nam, Panie, pamiętać o tym. Niechaj to też będzie motywacją dla nas, aby kochać drugiego człowieka, wiedząc, że w ten sposób kochamy Ciebie i Ty nie zapomnisz żadnego najdrobniejszego nawet czynu, który w Twoim imieniu dla Ciebie wykonujemy. nie przemieni nasze serca i oczyszczaj z wszelkiego samolubstwa z wszelkiego takiej właśnie postawy egoizmu i patrzenia tylko na to, co nasze to jest naturalne w każdym z nas aby po prostu wokół swojego ogródka się krzątać pomóż nam, kochany Panie przemienię nas to jakbyśmy patrząc na Twoją miłość na Twoją dobroć, na Twoją hojność byli przemieniani w ten sam obraz. Wiemy, że tylko Ty tego możesz uczynić, tylko Ty możesz rozlać Twoją miłość w naszych sercach przez Twego Świętego Ducha. Tylko Ty, Panie, możesz nas uzdolnić, byśmy kochali tą czystą miłością skóry. Użyj Twego Słowa, Panie aby nas w tym kierunku przemieniać, kształtować. Nie chcemy, Panie, żyć według modli tego świata. Pragniemy Twojej przemiany. a siostry jeszcze do modlitwy niechaj to Słowo spotka się też z reakcją naszą kiedy słyszymy Boże Słowo kiedy Bóg mówi do nas zawsze zareagujmy zawsze odpowiedzmy na to co Bóg do nas mówi zachęcam jeszcze do modlitwy że czy pierwszy pierwszy okazałeś nam miłość, kiedy byliśmy Pani jeszcze w stanie w upadku i, i, i grzechu i drogości i ciągle podniosłeś nas. I wiem, że mi to z Twojej wielkiej łaski. To, jest to Twój dar, Pani, na który nie zasłużyliśmy, ale i który przyjęliśmy jako dar. I też pan wiem, że Słowo tym że po miłości będziemy rozpoznali, że możemy dużo dyskutować, czy...